Book 2ูสี่สิปกิจกรรมระหว่างการพักรมเรเครียตเซ a ย e รเครียตหาดทรายสะอาดไหมชีตา a ลาช้าอย่างชิ Czy ta plaża jest czysta? l e n namięt t nie, czy można się tam kąpać? Czy można się tam kąpać? l e n n a m t i n a n a n t a r a j nie, a r czy kąpiel jest tam niebezpieczna? Czy kąpiel jest tam niebezpieczna? k h c ę a ł ó ż granat t u d a j czy mogę? Czy można tutaj wypożyczyć parasol przeciwsłoneczny? Czy można tutaj wypożyczyć parasol przeciwsłoneczny? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ Czy można tutaj wypożyczyć leżak? Czy można tutaj wypożyczyć leżak? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ Czy można tu wypożyczyć łódź? Czy można tu w y p ż y c z y ć łódź? Chciałbym, a ł a a b y o s r Chciałbym, c h c i a ł a b y m p o s e o w a ć Chciałbym, c h c i a ł a b y m p o u r o w a ć Chciałbym, c h c i a ł a a b y m p o n u r o w a ć Chciałbym, c h c i a ł a b y m p o s r o w a ć Chciałbym, c h c i a ł a b y m ponurkować. Chciałbym, c h c i a ł a b y m p o s r o w a ć i a a a ł a b y m ponurkować. Chciałbym, chciałabym pojeździć na nartach wodnych. Chciałbym, chciałabym pojeździć na nartach wodnych. Chcę zaokrąglić deskę surfingową. Czy można wypożyczyć deskę surfingową? Czy można wypożyczyć deskę surfingową? Chciał urządzenie dymnającym. Czy można wypożyczyć sprzęt do nurkowania? c y c ę do n u r k i z y m n ż y czy można wypożyczyć narty wodne? Jestem początkujący, początkująca. Jestem początkujący. Początkująca. p o m p d a ę Moje umiejętności są średnie. Moje umiejętności są średnie. p o m p u j d z i m a i Znam się już na tym. Znam się już na tym. s k i lip. Gdzie tu jest wyciąg narciarski? Gdzie tu jest wyciąg narciarski? Kun mski ma dwoje, l a y Czy masz ze sobą narty? Czy masz ze sobą narty? Kun m i r w o j e czy? c z i m a d z ze sobą n a r Czy masz ze sobą buty narciarskie? Czy masz ze sobą buty narciarskie?